Jezus Chrystus do nas On za wszystkich zmarł, Jezus, Jezus Chrystus to. nas, bawicie. Księga Zachariasza W ósmym miesiącu drugiego roku panowania Dariusza odezwał się Jachwech do proroka Zachariasza, syna Berechiasza, syna Iddy. Jachwech był wielce zagniewany na ojców waszych, Przemów więc do nich, tak mówi Jachwech zastępów. Powróćcie do mnie słowo Jachwech zastępów, a wtedy ja powrócę znowu do was, mówi Jachwech zastępów. Nie bądźcie podobni do ojców waszych, którzy przestrzegali dawni prorocy, tak mówi Jahweh zastępów. Porzućcie wasze postępowanie nieprawe i uczynki wasze niecne. Oni jednak nie usłuchali i nie zważali na mnie, mówi Jachwech. Gdzież są teraz wasi ojcowie? A prorocy czy żyją może wiecznie? Czyż jednak słowa moje i wyroki, które przekazałem sługom moim prorokom, nie ziściły się na ojcach waszych? Weszli więc w siebie i wyznali. Jachwek zastępów postanowił obejść się z nami według postępków naszych i czynów naszych i tak też z nami postąpił. 24 dnia 11 miesiąca, to jest miesiąca Szebab, w drugim roku panowania Dariusza, przemówił Jahwech do proroka Zachariasza, syna Berechiasza, syna Iddy. Miałem w nocy widzenie. Oto jeździec na gniadym wierzchowcu stał pośród mirtów w cienistym parowie, a za nim gniadę cisawe i białe konie. Zapytałem wtedy, panie, kim oni są? Anioł zaś, który do mnie mówił, odpowiedział mi, ja ci wskażę, kim oni są. Wtedy odezwał się mąż, który stał pośród mirtów i rzekł, to są ci, których Jachwech wysłał, by objechali ziemię. Oni zaś zwrócili się do anioła Jachwech, który stał pośród mirtów i rzekli, objechaliśmy ziemię, cała ziemia jest cicha i spokojna, na to anioł Jachwech rzekł, Jachwech zastępów. Dopókiż nie okażesz litości Jerozolimie i miastom judzkim, którym już od siedemdziesięciu lat okazujesz swój gniew. Odpowiadając aniołowi, który do mnie mówił, rzekł Jachwech, słowa pełne dobroci i otuchy. Wtedy anioł, który ze mną rozmawiał, rzekł do mnie, Oznajmi, co następuje. Tak mówi Jachwech zastępów, miłuję żarliwą miłością Jerozolimę i Syjon. Natomiast jestem głęboko oburzony na rozzuchwalone narody, które gdy tylko okazałem trochę swego gniewu, dopełniały miar nieszczęścia. Dlatego Jachwech mówi tak. Zwracam się znowu ku Jerozolimie pełen miłosierdzia. Dom mój będzie na nowo odbudowany, mówi Jachwech Zastępów, a sznur mirniczy będzie ponownie rozciągnięty nad Jerozolimą. Oznajmi i to, tak mówi Jachwech Zastępów. Miasta moje będą jeszcze opływały w dostatek. Jachwech przyniesie znowu pociechę Syjonowi, a Jerozolima stanie się na nowo jego miastem wybranym. Wtedy podniosłem oczy i patrzyłem. Oto cztery rogi. Zapytałem więc anioła, który ze mną mówił, co one oznaczają. Odpowiedział mi, to są rogi, które rozproszyły Judę i Izraela oraz Jerozolimę. Następnie ukazał mi Jachwech czterech rzemieślników, Zapytałem, co oni mają tu robić? Odpowiedział, tamte to rogi, które rozproszyły Judę, tak że nikt już nie śmiał podnieść głowy, a ci przyszli, by je napełnić przerażeniem, by utrącić rogi narodów, które podniosły ruch przeciwko ziemi judzkiej, żeby ją rozproszyć. Podniosłem znowu oczy i patrzyłem, a oto mąż ze sznurem mierniczym w ręku. Zapytałem, dokąd idziesz? Odpowiedział mi wymierzyć Jerozolimę, by stwierdzić, jaką ma mieć długość i jaką szerokość. A oto wystąpił anioł, który ze mną mówił, inny zaś anioł wyszedł mu naprzeciw i rzekł do niego, biegnij i powiedz temu młodzieńcowi, Jerozolima będzie zamieszkana jako miasto otwarte ze względu na mnóstwo ludzi i bydła, które się tam znajdzie. Ja sam będę dla niej, mówi Jahwech, Murem ognistym dookoła i pośród niej będę jej chwałą. Hej, hej, uchodźcie z ziemi północnej, mówi Jachwech. Rozproszyłem was na cztery strony świata, mówi Jachwech. Hej, wy z Syjonu ratujcie się, wy, którzy przebywacie w Babilonii. Tak mówi Jachwech zastępu, który posłał mnie dla swej chwały o narodach, co was złupiły. To was dotyka, dotyka źrenicy oka mego, to wyciągnę nad nimi sferami, a staną się pastwą swych niewolników. Wtedy też przekonacie się, że to Jachwech mnie posłał. Wesel się i raduj, Jonu, bo oto przychodzę, by zamieszkać pośród ciebie, mówi Jachwech. Wiele ludów przyłączy się w owym dniu do Jachwech. Staną się jego narodem i będą mieszkały pośród ciebie, a wtedy poznasz, że Jachwech zastępów posłał mnie do ciebie. Jachwech obejmie Judę w posiadanie jako swoje dziedzictwo w ziemi świętej i uczyni znowu Jerozolimem swym miastem wybranym. Niech zamilknie wszelkie stworzenie wobec Jachwech, bo już wyruszył ze swej świętej siedziby. Potem ukazał mi arcykapłana Jozuego stał przed aniołem Jachwech. A szatan stał po jego prawicy, by go oskarżyć. Ale anioł Jahweh rzekł do szatana, Jahweh, nakazuje ci milczenie, szatanie. Tak, Jahweh nakazuje ci milczenie. O on, który wybrał sobie Jerozolimę, czy zresztą ten człowiek nie jest jak polano wydobyte z ognia? A Jozue stojący przed aniołem ubrany był w szaty brudne. Anioł tedy zwrócił się do tych, którzy przed nim stali. Zdejmijcie z niego te brudne szaty. Do niego zajrzekł, oto zdejmuję z ciebie winę twoją i przeodziewam cię w strój odświętny. Po czym dodał, włóżcie mu na głowę czysty zawój. Włożyli mu tedy na głowę czysty zawój i ubrali go w szaty w obecności anioła Jachwech. Następnie anioł dał Jozuemu uroczyste zapewnienie. Tak mówi Jachwech zastępów. Jeśli będziesz chodził drogami moimi i wiernie przestrzegał praw moich, będziesz zawiadywał moim domem i sprawował nadzór nad moimi dziedzińcami i pozwolę Ci zbliżać się do mnie wraz z tymi, którzy tu stoją. Słuchaj te arcykapłanie kapłanie Jezuety i Twoi towarzysze, siedzący przed Tobą, gdyż jesteście mężami, którzy są znakiem, Oto ja sprawię, że przyjdzie sługa mój, Latorośl, bo oto kamień, który położyłem przed Jozuem. Na tym jedynym kamieniu jest siedmioro oczu. Ja sam wyryję na nim napis, mówi Yahweh ja, Zastępów, i zgładzę winę tej ziemi w jednym dniu. W owym dniu, mówi Jafej Zastępów, będziecie się wzajemnie zapraszali pod winny szczep i pod drzewo figowe. Ten anioł, który ze mną mówił, zbudził mnie znowu, podobnie jak się budzi człowieka ze snu. Zapytał mnie, co widzisz? Odpowiedziałem, widzę świecznik cały ze złota na górze i jest naczynie z siedmioma lampami, a lampy na nim mają po siedem dziobków. Obok niego dwa drzewa oliwne, jedno po prawej, a drugie po lewej stronie naczynia. Po czym zapytałem anioła, który ze mną mówił. Panie, co to oznacza? Anioł zaś, który ze mną mówił, odpowiedział mi. A więc nie wiesz, co to wszystko znaczy? Odparłem. Nie, panie, wtedy rzekł do mnie. Takie o... jest słowo Jachwech do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Jachwech zastępów. Czymże ty jesteś, góro wysoka, wobec Zorobabela? staniesz się równiną. To on umieści ostatni kamień na szczycie i rozlegną się radosne okrzyki jak piękny, jak piękny i przemówił do mnie Jachwech i rzekł Ręce Zorobabela położyły podwaliny pod ten dom i jego też ręce dokończą go. Wtedy też poznacie, że to Jahwech zastępów posłał mnie do was, a ci, którzy odnosili się niegdyś Lekceważąco do skromnych początków będą się cieszyli, gdy ujrzą kamień i pion w ręku Zoro Babela. Tych siedem lamp to siedmioro oczu jachwech, który mi wodzi po całej ziemi. Odrzekłem tedy i spytałem, co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika. I spytałem po raz drugi, co oznaczają te dwie gałęzie oliwne obok dwóch złotych rurek? rozprowadzających złocistą oliwę. Odpowiedział mi, nie rozumiesz, co oznaczają? Odrzekłem, nie, panie, i rzekł, to są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed panem całej ziemi. Znowu podniosłem oczy i patrzyłem, a oto zwój unosił się w powietrzu i rzekł do mnie, co widzisz, odparłem, widzę latający zwój długość jego dwadzieścia łokci, a szerokość 10 łokci, i rzekł do mnie, to jest przekleństwo, które rozszerzy się na cały kraj. Każdy, kto kradnie, będzie według niego zgładzony. I każdy, kto krzywo przysięga, będzie według niego zgładzony. Rzucam je, mówi Jachwę zastępów, by dotarło do domu złodzieja i do domu tego, kto krzywo przysięga na moje imię i pozostanie w jego domu, by go zniszczyć wraz z jego belkowaniem i kamieniami. I wystąpił anioł, który ze mną mówił i rzekł do mnie, podnieś oczy i patrz, co się zjawia. A gdy zapytałem, co to jest, odpowiedział mi, to zbliża się Efa i dodał, ona oznacza powszechne zepsucie w kraju. Wtem podniosła się owiana przykrywa i widać było kobietę, która siedziała wewnątrz Efy. Wtedy powiedział, to jest bezbożność, po czym wtrącił ją z powrotem do Efy i narzucił na otwór wieko z ołowiu. Potem znowu podniosłem oczy i patrzałem, a oto ukazały się dwie kobiety, wiatr doł w ich skrzydła, miały bowiem skrzydła podobne do skrzydeł bocianich i te uniosły efę wysoko między niebo i ziemią. A gdy zapytałem anioła, który ze mną mówił, dokąd one zanoszą tę efę, odpowiedział mi, mają dla niej zbudować przybytek w ziemi Shinnear, a gdy będzie gotowy, umieszczą ją tam na miejscu dla niej odpowiednim. I znów podniosłem oczy i patrzałem, a oto z pomiędzy dwóch gór wyjechały cztery wozy, a góry były ze spiżu. Pierwszy wóz miał konie gniada, a drugi wóz konie kare, trzeci wóz, konie białe, a czwarty wóz, konie srokate, bardzo mocne. I odezwałem się i rzekłem do anioła, który ze mną mówił. — Panie, co one oznaczają? — Aniu zaś odpowiedział mi. — To ukazały się cztery wiatry niebieskie, które stawiły się u Pana całej ziemi. Ten wóz, który ma karę kieruje się w stronę ziemi północnej. Za nimi ruszą białe i gniada, a srokate wyruszą ku ziemi południowej. Kiedy zjawiły się te konie, mocne rwąc się do biegu, by objechać ziemię, rzekł — ruszajcie — obiećcie ziemię i wyruszyły na objazd ziemi i zawołał do mnie i powiedział Spójrz, te co wyruszyły do ziemi północnej uśmierzą mój gniew na ziemię północną i przemówił Jachwech do mnie mówiąc Zbierz dary wygnajców od Heldaja, Tobiasza i Jedajasza Którzy przybyli z Babilonii i udaj się dziś jeszcze do domu Jozjasza, syna Sofoniasza. Weź srebra i złota, wykonaj z tego koronę, włóż ją na głowę arcykapłana Jozłego, syna Jocedeka i oznajmij mu. Tak mówi Jahwech zastępów. Oto mąż, który ma imię Latorośl i wypuści pędy. On odbuduje świątynię Jahwech, Tak. On odbudowuje świątynię Jachwę, przywdzieje o znaki swej godności i zasiądzie jako władca na swym tronie. Kapłan też zasiądzie na swym tronie i będzie panowała między nimi doskonała zgoda. Korona zaś niech będzie potem złożona w świątyni Jachwę jako znak łaski ku pamięci Chardaja, Tobiasza, Jedajasza i syna Sofoniasza. Przyjdą także ci z daleka, aby pomagać przy odbudowie świątyni Jachwech. Wtedy poznacie, że Jachwech zastępów posłał mnie do was. Stanie się to, jeśli wiernie słuchać będziecie głosu Jachwech, Boga waszego. Czwartego roku panowania króla Dariusza przemówił Jachwech do Zachariasza. Czwartego dnia dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, wysłano z Betel Sarecera i Meleka z jego ludźmi, by zjednali sobie łaskę u Jachwech. I zapytali je kapłanów przy świątyni Jachwech Zastępów, a także i proroków, czy obowiązuje mnie jeszcze w piątym miesiącu żałoba połączona z postem, jak tego przestrzegałem przez tyle lat i przemówił do mnie Jachwech Zastępów mówiąc, powiedz do wszystkich mieszkańców kraju i do kapłanów w ten sposób, czy to ze względu na mnie pościliście przestrzegając 5 i 7 miesiąca postu i żałoby w ciągu tych 70 lat, a czy jedząc i pijąc nie jecie i nie pijecie ze względu na własne potrzeby? Czy nie należy raczej przestrzegać tego, do czego Jachwech nawoływał przez dawnych proroków, kiedy jeszcze Jerozolima i okoliczne miasta były zamieszkane i cieszyły się pokojem, i kiedy jeszcze zamieszkane było południe kraju i równina zachodnia? I przemówił Jachwej do Zachariasza. Tak mówi Jachwej zastępów. Dbajcie o sprawiedliwe sądy i wzajemnie sobie okazujcie życzliwość miłosierdzie. Nie uciskajcie wdowy i sieroty, obcego i biednego. Nie knujcie przeciwko sobie nawzajem złych zamiarów. Oni jednak zbraniali się usłuchać tego, nie chcieli ugiąć karku przede mną i zatykali sobie uszy, aby mnie nie słyszeć. Ich serca stały się twarde jak diament, tak że nie słuchali pouczeń i wskazań, jakie Jahwech Zastępów dawał przez ducha swego za pośrednictwem dawnych proroków. Toteż w Jachwech Zastępów obudził się straszliwy gniew i stało się, że podobnie jak on wołał, a oni nie słuchali, tak teraz rzekł Jahwech Zastępów. Oni wołać będą, a ja ich nie wysłucham. Przeciwnie, rozproszę ich między wszystkie narody, których nawet nie znają. I opustoszał po nich kraj, tak że nikt tamtędy nawet nie przechodził. Tak oto zamienili krainę rozkoszy w pustkowie. Jachwek zastępów przemówił w te słowa. Tak mówi Jachwej zastępów. Płonę wielką zazdrosną miłością do Syjonu, z jego powodu pałam wielkim gniewem. Tak mówi Jachwech. Powracam na Syjon i za siedzibę swą obieram znowu Jerozolimę. Jerozolima nazwana będzie miastem wiernym, a góra Jahweh zastępów górą świętą. Tak mówi Jachwech zastępów. Starcy i staruszki, każde z laską w ręku, z powodu podeszłego wieku zasiądą znowu na placach Jerozolimy. Prace miasta znowu zapełnią się bawiącymi się chłopcami i dziewczętami, tak mówi Yahweh Zastępów. Jeśli w owych dniach może się to wydać prawie niemożliwe w oczach ocalałej części tego narodu, miał żebym i ja uważać to za niemożliwe, mówi Yahweh Zastępów. Tak mówi Yahweh Zastępów, wyzwolę mój lud z kraju wschodzącego i kraju zachodzącego słońca. Sprowadzę ich, by zamieszkali w Jerozolimie i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym. Tak mówi Jahwech zastępów. Nabierzcie otuchy, wy, którzy w tych dniach, to jest w dniu położenia fundamentów pod odbudowę świątyni, przybytku Jahwech zastępów. Słyszycie takie słowa z ust proroków? Jeśli dotychczas brakowało zapłaty dla ludzi zaopatrzenia dla bydła, jeśli mieszkańcy nie byli bezpieczni przed wrogiem, ponieważ ja podburzałem wszystkich wzajemnie przeciw sobie, to teraz za ocalałą częścią tego ludu nie postąpię już tak, jak przedtem mówi Jachwa zastępów. I nastał czas pokoju. Winna latorośl będzie przynosiła owoc. Ziemia będzie wydawała plon, niebo będzie zsyłało rosę, a wszystko to dam w posiadanie ocalałej części tego ludu. Domie Judy i domie Izraela, jak byliście przekleństwem między narodami, tak staniecie się przekleństwem, gdy was wybawię. Nie lękajcie się, nabierzcie otuchy, bo tak mówi jak w Jachwek Zastępów, jak postanowiłem zesłać na was nieszczęście, gdy ojcowie wasi podbudzali mnie do gniewu, mówi jak swych zastępów, i pozostałem nieugięty, tak teraz, przeciwnie, postanowiłem darzyć Jerozolimę i dom Judy pomyślnością. Nie lękajcie się o to, co powinniście czynić. Mówcie prawdę jeden drugiemu i dbajcie o rzetelne, sprawiedliwe sądy w bramach waszych. Nie knujcie przeciw sobie, nawzajem złych zamiarów, nie bądźcie pochopni do przywoprzysięstwa. Bo tego wszystkiego nienawidzę, mówi Jachwech. Jachwech zastępów przemówił do mnie w te słowa. Tak, mówi Jachwech zastępów. Dni postne czwartego, piątego, siódmego i dziesiątego miesiąca zamienią się dla domu Judy w dni radości i wesela i uroczystych obchodów. Obyście tylko miłowali prawdę i pokój. Tak, mówi Jachwech zastępów. Przyjdą też inne narody i mieszkańcy wielu miast, Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego i będą mówili Pójdźmy, wybierzmy się w drogę, by błagać Jachwech o łaskę i zbliżyć się do Jachwech zastępów. Ja także się wybieram. Przybędą więc liczne ludy i narody potężne, by zbliżyć się do Jachwech zastępów w Jerozolimie, uprosić sobie łaskę Jachwech. Tak mówi Jachwech zastępów. W owym czasie dziesięciu ludzi mówiących językami wszystkich narodów, uchwyci jednego judejczyka i ujmie go za połem płaszcza mówiąc pójdziemy z wami, bośmy słyszeli, że Bóg jest z wami Przepowiednia Słowo Jahwech przeciwko ziemi Hadrak Damaszek będzie jego siedzibą Do Jahwech bowiem należy źrenica Aramu Podobnie jak wszystkie pokolenia Izraela także Hamat, które z nim graniczy oraz Tyr i Sydon oznaczające się tak wielką mądrością. Tyr zbudował sobie fortecę, nagromadził srebra jak kurzu, a złota jak błota na ulicach. A oto zawładnie nim Pan i wtrąci do morza jego bogactwa. On sam zaś stanie się pastwą ognia. Ujrzy to, aż kalon i ogarnie go trwoga. Podobnie gaza i przerazi się bardzo. Podobnie też Ekron, bo się zawiedzie na swoich nadziejach. Z gazy zniknie król, a szkalon będzie nie zamieszkały, a w dod osiedlą się mieszkańcy. Złamią pychę Filistyna, usunę krew z jego ust i obrzydliwość pomiędzy jego zębów. To, co z niego ocaleje, również będzie należało do Boga naszego i stanie się jakby pokoleniem w Judzie. Podobnie je krą spotka los Jebuzyty. Rozłożę się obozem jako straż dookoła mego domu, by nikt już przezeń nie przechodził. Nie stanie już nad nimi żaden ciemięńca, bo odtąd ja sam będę czuwał. Raduj się bardzo, Curo Syjonu, wznosi okrzyki radości, Curo Jeruzalem. Oto król Twój przychodzi do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski pokorny, jedzie na oślęciu, na źrebięciu oślicy, usunie wozy bojowe z Efraima i z Jeruzalem, a łuki wojenne zostaną zniszczone, oznajmi pokój narodom, a panowanie jego będzie sięgało od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Co zaś do ciebie, to ze względu na krew przymierza zawartego z tobą Uwolnię też i Twoich więźniów z cysterny bez wody. Jeńcy, którzy żyjecie nadzieją, wracajcie do twierdzy. Już dziś to oznajmiam. Wynagrodzę Cię w dwójnasób, bo naciągnę sobie Judę jak łuk. Założę nań Efraima i rzucę Twych synów Syjonie na synów Jawana. Posłużę się Tobą jak mieczem bohatera. Jachwech zjawi się nad nimi, a strzała jego pompnie jak błyskawica Jahwech Pan uderzy w róg i wyruszy wśród wichury ciągnącej z południa Jahwech zastępów będzie im ochroną Zwycięsko deptać będą po kamieniach wyrzuconych z procy Będą pili krew jak wino i nasycą się nią jak czara ofiarna Jak rogi ołtarza Jachwech ich Bóg Użyczy im zwycięstwa w owym dniu. Będzie pasł swój lud jak przodę, jak klejnoty w koronie będą błyszczeli na jego ziemi. Jaki on dobry, jaki wspaniały. Zboże zapewni rozkwit młodzieńcom, a młode wino pannom. Proście Jachwech o deszcz. W porze opadów wiosennych. To Jachwech stwarza chmury deszczowe i zsyła deszcze obfite. On daje ludziom chleb i zieleń na polach. Natomiast bożki mówią nieprawdę, a wróżbici mają widzenia fałszywe, opowiadają sny zmyślone i złudną, darzą pociechą. Dlatego ludzie błądzą jak owce i żyją w utrapieniu, bo nie mają pasterza. Wezbrał we mnie gniew na pasterzy, ukażę przywódców trzody, nawiedzi bowiem jachwech zastępów trzodę swoją, dom judy i postawi ją jak wspaniałego swego rumaka bojowego. Z niej to będzie pochodził kamień węgielny, z niej kołki namiotu, z niej także łuk wojenny i z niej też wszyscy wodzowie. Wszyscy razem będą jak bohaterowie, tratujący w boju nieprzyjaciół, jak błoto uliczne. Będą walczyli zwycięsko, bo Jachwech będzie z nimi, rozgromią tych, co dosiadają koni. Umocnię dom Judy i wybawię dom Józefa. Sprowadzę ich z powrotem, bo ogarnie mnie litość nad nimi i będzie tak, jak gdybym ich nigdy nie był odrzucał. Bo ja jest Jahwe ich Bóg. I ja ich wysłucham. I staną się Efraimici bohaterami. I rozweseli się ich serce jak od wina. Ujrzą to ich synowie i cieszyć się będą. Ich serce radować się będzie w Jachwech. Zagwizdzę na nich i zgromadzę ich, a gdy ich oswobodzę, staną się znowu tak liczni jak dawniej. Rozproszyłem ich między narody, a oni w stronach dalekich będą o mnie pamiętać. Wychowują swe dzieci i wrócą. Sprowadzę ich z Egiptu, zgromadzę z Asyrii i zaprowadzę do ziemi Gilead i Libanu. A i to im nie wystarczy. Przejdą przez morze egipskie, bo fale morskie poskromię a wszystkie głębie Nilu wyschną. Pycha Asyi zostanie zdeptana, a Egipt będzie pozbawiony berła. Jahwech będzie ich mocą i jego imieniem szczycić się będą, mówi Jachwech. Otwórz swe bramy, Libanie. Niech ogień pochłonie Twe cedry. Podnieś Lament Cyprysie, bo upadł cedr, bo obalone zostały wspaniałe drzewa. Podnieście Lament Dęby baszanu, bo powalony leży las nieprzebyty. Słychać narzekanie pasterzy, bo chluba ich zniszczona, Słychać ryk lwów, bo zdoba Jordanu spustoszona, Rzekł do mnie Jachwech, paść owce przeznaczone na zabicie, Ci, którzy je kupują, Zabijają je bezkarnie, A sprzedający mówią, Niech będzie Jachwech błogosławiony, Zbogaciłem się, Nawet ich pasterze nie mają nad nimi litości, Podobnie i ja nie będę już okazywał litości mieszkańcom tego kraju, mówi Jachtyk. Oto wydam każdego z nich w ręce pasterza i w ręce jego króla. Ci doprowadzą kraj do upadku, ja zaś nikogo nie uwolnię z krąg. Tak więc dla handlarzy owiec pasłem owce przeznaczone na zabicie. Wziąłem sobie dwie laski. Jedną nazwałem łaskawość, a drugą jedność. Gdy tedy pasłem owce, odrzuciłem w ciągu jednego miesiąca trzech pasterzy. Ogarnęła mnie jednak od raza do nich, a i one również znienawidziły mnie. Powiedziałem więc, już nie będę was pasał. Co ma zginąć, niech zginie. Co ma być zgładzone, niech będzie zgładzone. A pozostałe, niech się wzajemnie pożrą. Po czym wziąłem swą laskę łaskawość i złamałem ją zrywając przymierze zawarte ze wszystkimi narodami. Zerwane zostało tego dnia i handlarze owiec, którzy mi się przypatrywali, zrozumieli, że jest to słowo Jahwech. Powiedziałem wtedy do nich, jeśli to uważacie za słuszne, dajcie mi moją zapłatę, a jeżeli nie, poniechajcie tego. Odważyli mi wtedy moją zapłatę, trzydzieści srebrników. Jednak Jahwech rzekł do mnie, tę cenę wspaniałą, no, jachtę, no. Na jaką mnie oszacowali, wrzuć do skarbca. Wziąłem więc owe 30 srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca. Potem złamałem swą drugą laskę i jedność, rozwiązując braterstwo między Judą a Izraelem. I znowu rzekł do mnie Jachtech. Zaopatrz Zo. się tym razem w narzędzie nieuczciwego pasterza, Oto bowiem ustanowię w kraju pasterza, który o owce zaginiony nie będzie się troszczył, ani szukał zbłąkanych, nie będzie leczył okaleczonych, ani zaopatrywał zdrowych, ale będzie zjadał mięso tłustych i będzie im łamał kopyta. Biada złemu pasterzowi, który opuszcza trzodę, niech miecz spadnie na jego ramię i na prawe jego oko. Niech ramię jego uschnie do szczętu, a prawe oko jego niech zostanie całkiem porażone ślepotą. Przepowiednia. Słowo Jahwech o Izraelu. Tak mówi Jachwech, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, który ukształtował ducha w człowieku. Oto sprawię, że Jerozeima stanie się dla wszystkich sąsiednich narodów, czarą pełną napoju odurzającego. Także na Judę przyjdzie udręka, gdy Jerozolima będzie oblężona. W owym dniu sprawię, że Jerozolima stanie się ciężkim kamieniem dla wszystkich narodów, kto by go chciał podnieść, dotkliwie się porani, a przeciwko niej zgromadzą się wszystkie narody świata. W owym dniu, mówi Jachwech, sprawię, że popłoch padnie na wszystkie konie, a jeźdźców doprowadzę do szaleństwa. Domowi Judy otworzą oczy, a wszystkie inne narody porażą ślepotą. Wtedy książęta judcy powiedzą sobie: Mieszkańcy Jerozolimy mają oparcie w zastępów w swym Bogu. W owym dniu upodobnię książąt judzkich do kociołka z ogniem między bierwionami i do gorącej pochodni pośród snopów. Także Pochłoną na prawo i na lewo wszystkie sąsiednie narody. Jerozolima jednak zostanie nadal w swoim miejscu w Jerozolimie. Najpierw Jahwech wyzwoli namioty Judy, ażeby dom Dawida i mieszkańcy Jerozolimy nie wznieśli się ponad Judę. W owym dniu osłoni Jahwech mieszkańców Jerozolimy tak, iż najsłabszy między nimi będzie w owym dniu podobny do Dawida a dom Dawida do Boga samego, do anioła Jachwy, kroczącego na ich czele. W owym dniu zmierzać będę do zniszczenia wszystkich ludów ruszających na Jerozolimę. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania, wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Owym dniu będzie w Jerozolimie tak wielki lament, jak lament Hadat Rimmon, na równinie Megiddo. Lamentować będzie cały kraj, każdy ród, oddzielnie, oddzielnie ród domu Dawida i oddzielnie jego kobiety. Oddzielnie ród domu Natana i oddzielnie jego kobiety. Oddzielnie ród domu Lewiego i oddzielnie jego kobiety. Oddzielnie ród Simejego i oddzielnie jego kobiety. Wszystkie też rody pozostałe. Każdy ród oddzielnie i oddzielnie jego kobiety. W owym dniu dla domu Dawida i dla mieszkańców Jerozolimy wytryśnie źródło na oczyszczenie z grzechu i nieczystości owym dniu, mówi Jahwech zastępów, wyplenię w kraju imiona bożków, tak, że nie będą już nawet wspomniane. wspomniane. Sprawię też, że znikną z kraju wierz szpijarze i duch nieczystości, a gdyby jeszcze kto występował jako prorok, wtedy ojciec i matka, ci, którzy go zrodzili, powiedzą mu, nie będziesz żył, bo głosisz kłamstwa w imię Jachwech. Oni też, którzy go zrodzili, Ojciec i matka przebiją go, gdyby prorokował. W owym dniu dojdzie do tego, że każdy wieszczek będzie się wstydził swych widzeń proroczych. Żaden też nie przywdzieje już płaszcza z sierści, by głosić swe kłamstwa, ale każdy powie raczej, nie jestem prorokiem, jestem rolnikiem, od młodości zajmuję się uprawą ziemi. A gdy ktoś go zapyta, cóż to za rany na twoim ciele? odpowie, Zadano mi je w domu moich przyjaciół. Podnieś się mieczu na mego pasterza, na męża, który mi jest bliski, mówi Jachwek zastępów. Uderz pasterza, rozproszą się owce. Wtedy zwrócę swą rękę przeciwko tym słabym. Wówczas w całym kraju, mówi Jachwek, dwie trzecie zostanie zgładzonych i zginie, a tylko jedna trzecia część ocaleje. Tę trzecią część przeprowadzę przez ogień, oczyszczę ich jak oczyszcza się srebro i poddam próbie jak się próbuje złoto. Będą wzywali mego imienia, a wysłucham ich, ja będę mówił, to mój lud, a oni mówić będą, jachwech naszym Bogiem. Oto nadchodzi dla jachwech dzień którym podzielą w tobie łup na tobie zdobyty. Zgromadzę wszystkie narody do bitwy o Jerozolimę. Miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone, a pół miasta pójdzie na wygnanie. Jednak pozostali mieszkańcy nie będą z miasta wygnani. I wyruszy Jachwech i będzie walczył przeciwko tym narodom, jak zwykle walczył w czasie bitwy. Stopy jego oprą się w owym dniu o górę oliwną, Położą na wschód od Jerozolimy, a Góra Oliwna rozpadnie się pośrodku ze wschodu na zachód, tworząc bardzo szeroką dolinę. Jedna część góry przesunie się ku północy, a druga ku południowi. Odcięte będzie dojście do Doliny Chinną, ponieważ Dolina Chinną będzie sięgać do jej podnóża. Będziecie wtedy uciekali, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za czasów króla judzkiego Ozjasza. Wówczas przyjdzie Jahwech, Bóg Twój, a z Nim wszyscy święci. Owym dniu nie będzie ani upału, ani zimna i mrozu. I nastanie dzień niezwykły, znany Jahwech, bez zmiany dnia i nocy. A widno będzie o wieczornej porze. W owym dniu wypłyną z Jerozolimy źródła wód, jedne w stronę Morza Wschodniego, drugie ku Morzu Zachodniemu. I będą płynąć zarówno latem, jak i zimą. I będzie Jahwech królem całego świata. W owym dniu Jahwech będzie Bogiem jedynym i tylko Jego imię będzie czczone. Cały kraj zamieni się w równinę. Od Geby po Rimmon na południu, Jerozolima jednak leżeć będzie wysoko i pozostanie na swoim miejscu. Od bramy Benjamina do miejsca dawnej bramy, to jest bramy narożnej i od wieży Hannanel, aż do tłoczni Królewskich. Będą w niej mieszkali, zdjęte z niej będzie na zawsze przekleństwo. Mieszkańcy Jerozolimy będą bezpieczni. A oto, jaką plagą dotknie Jachwech wszystkie narody, które wyruszyły na Jerozolimę. Ciało ich będzie się rozkładało, gdy jeszcze będą się trzymać na nogach. Oczy będą... będą im gniły w oczodołach i gnić im będzie język w ustach. W owym dniu będzie wśród nich straszne zamieszanie, zesłane przez Jachwech, tak, że jeden chwyci drugiego za bary i nawzajem podniosą na siebie ręce. Juda również będzie walczył w Jerozolimie. Bogactwa wszystkich sąsiednich narodów zostaną tu zgromadzone. Ogromne mnóstwo złota, srebra i odzieży. Podobna plaga spadnie na konie, muły, wielbłądy i osły, jako też na wszystkie zwierzęta znajdujące się w tych obozach. Wszyscy, co pozostali przy życiu, z tych wszystkich narodów, które ruszyły na Jerozolimę, będą corocznie przychodzili, by oddać hołd Królowi Jahwech Zastępów i obchodzić święto Szałasów. Gdyby jednak któreś z plemion ziemi nie udało się do Jerozolimy, by oddać hołd Królowi Jahwech Zastępów, będzie pozbawione deszczu, a jeśli naród egipski nie ruszy w drogę i nie zjawi się, spadnie nań ta sama plaga, jaką Jachwech dotknie narody, które nie przyjdą na obchód święta szałasów. Taka będzie kara dla Egiptu i dla wszystkich narodów, które nie przyjdą na obchód święta szałasów. W owym dniu na dzwonkach przy rzędach końskich będzie napis poświęcone Jachwech. A granice w świątyni będą równie święte jak misy ofiarne przed ołtarzem. Każdy garnek w Jerozolimie i w Judei będzie poświęcony jachwek zastępów. Każdy, kto będzie chciał złożyć ofiarę, przyjdzie i weźmie którykolwiek z nich, by w nim gotować mięso ofiarne. W owym dniu nie będzie już żadnego kupca przy świątyni jachwek zastępów. Księga Malachiasza Wyrocznia słowo Jahwech do Izraela Za pośrednictwem Malachiasza Umiłowałem was, mówi Jahwech, A wy powiadacie W czym przejawiła się twoja miłość? Czy Ezaf nie był bratem Jakuba? Wyrok Jachwech A przecież umiłowałem Jakuba zaj znienawidziłem Wzgórza jego zamieniłem w pustynię Dziedzictwo jego wiałowe stepy Jeżeli Edom powie Jesteśmy wprawdzie zniszczeni Ale odbudujemy znowu ruiny To Jachwech zastępów mówi Niech budują Ja będę burzył I przylgnie do nich nazwa Kraj bezbożności A także naród Na którym ciąży gniew Jachwech na wieki na własne oczy to zobaczycie, a wtedy powiecie Wielkość Jachwech sięga poza granicę Izraela Syn szanuje Ojca, a sługa lęka się Pana Więc jeśli jestem Ojcem, gdzież należna mi cześć? I Jeśli jestem Panem, gdzież bojaźń przede mną? Tak mówi Jachwech zastępów do was, kapłani Którzy znieważacie imię moje, pytacie Czym znieważamy Twoje imię? Tym, że na ołtarzu moim składacie potrawy nieczyste. Pytacie, czymże go składaliśmy? Tym, że powiadacie, stół jachwech nie jest znów tak ważny. Gdy składacie w ofierze zwierzęta ślepe, czy nie ma w tym nic złego? A gdy składacie ofiarę schromych i chorych, nie ma w tym nic złego? Złóż taki dar swemu namiestnikowi. Czy będzie zeń zadowolony? Albo czy okaże Ci życzliwość? Tak mówi Jachwech Zastępów. Starajcie się więc teraz ubłagać Boga, aby nam był łaskawy. Jeśli się to dzieje za Waszą sprawą, czy ktokolwiek z Was zdoła sobie zjednać Jego życzliwość? Tak mówi Jachwej Zastępów. Niech raczej któryś z Was zamknie bramy, byście nie rozpalali daremnie ognia na mym ołtarzu. Nie mam w was upodobania, mówi Jahwek Zastępów, nie chcę już żadnej ofiary z rąk waszych, bo od wschodu słońca do zachodu wielkie jest imię moje między narodami i na każdym miejscu składać będą imieniu memu Darka Dzielny i ofiarę czystą. Wielkie jest bowiem imię moje między narodami, mówi Jahwek Zastępów. Wy natomiast bezcześcicie je, gdy powiadacie, stół Jachwek został skalany, Nędzne pokarmy składają na nim. Mówicie także, ach jakże ciężki to obowiązek, dlatego lekceważycie go sobie, mówi Jachwech zastępów, i dostarczacie rzeczy kradzione, a także zwierzęta chrome i chore, by złożyć je w ofierze. Miałżebym je przyjąć z waszych rąk, mówi Jachwech. Przeklęty niech będzie oszust, który mając w swej trzodzie samca przyrzeczonego ślubem, zamiast niego ofiaruję panu zwierzę ułomne bo mia jest królem wielkim mówi jachwek zastępów a imię moje wzbudza bojaźń wśród narodów a oto postanowienie przeciwko wam kapłani jeżeli słuchać nie będziecie i nie weźmiecie sobie do serca by oddawać chwałę imieniu memu mówi jachwek zastępów rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo tak, przeklnę je bo nie bierzecie go sobie wcale do serca. Oto pozbawię was ramienia i rzucę wam w twarz nieczystości, nieczystości waszych ofiar świątecznych i oddalę was od siebie. Wtedy poznacie, że to ja wydałem to postanowienie przeciwko wam, by zachowane zostało przymierze moje z Lewim, mówi Jachwek zastępów. Przymierze, jakie z nim zawarłem, było przymierzem życia i pokoju, i użyczyłem mu jednego i drugiego, było przymierzem bojaźni, i żył też w bojaźni przede mną, i oddawał cześć imieniu mojemu. Na jego ustach była rzetelna nauka, a fałsz nie znalazł się na jego wargach, obcował ze mną w nieskazitelnej prawości i powstrzymywał wielu od grzechu. Bo wargi kapłana winny strzec wiedzy, i z jego ust oczekuje się pouczenia. Wszak jest wysłańcem jachwek zastępów. Wy zaj zeszliście z tej drogi i przez waszą naukę przywiedliście wielu do upadku. Złamaliście przymierze z lewim, mówi jachwek zastępów. Dlatego, Dlatego i ja też sprawię, że będziecie we wzgardzie i poniżeniu u całego ludu, bo nie trzymacie się dróg moich i nie jesteście bezstronni w stosowaniu prawa. Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Czemuż wtedy jeden sprzeniewierza się drugiemu i naruszamy świętość przymierza ojców naszych? Juda stał się wiarołomcą, a w Izraelu i w Jerozolimie dzieje się obrzydliwość. Judas bezczęścił świętą własność Jachwech, bo pokochał i poślubił córę obcego Boga. Obyw w namiotach Jakuba, pozbawił Jachwech potomstwa. Każdego, ktokolwiek się tego dopuszcza, chociażby składał ofiary Jachwech zastępów. I jeszcze co innego czynicie? Zraszacie łzami ołtarz Jachek wśród płaczu i wzdychania, bo nie spogląda już na wasze ofiary i nie przyjmuje ich chętnie z waszych rąk. I pytacie, dlaczegoż to? Dlatego, że Jachek był świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, której złamałeś wiarę, a była przecież twoją towarzyszką i twoją małżonką, prawnie posiłbioną. Czyż nie stworzył jej jedyny Bóg i nie ożywił jej ciała duchem? I czegóż oczekuje jedyny potomstwa, które pochodzi od Boga? Strzeżcie tedy własnego życia, nie sprzeniewierzaj się żonie Twej młodości. Nienawidzę bowiem rozwodów, mówi Jachwech, Bóg Izraela. I każdego, kto szatę swoją plami krzywdą, mówi z zastępów. Strzeżcie tedy własnego życia i nie bądźcie wiarącami. Naprzykrzacie się z swymi mowami. Pytacie, w jaki sposób naprzykrzamy się Mu. Oto opowiadacie, każdy, kto źle postępuje, miły jest w oczach Jachwech Takich on ma upodobanie Lub też Gdzież jest sprawiedliwy Bóg Oto poślem mego wysłańca By przygotował drogę przede mną I z nagła zjawi się W swej świątyni Pan Którego oczekujecie I anioł przymierza Którego nadejścia pragniecie Za przyjdzie on Mówi jachta zastępów Lecz któż zdoła przetrwać Dzień niego nadejścia I któż się mostoi gdy on się zjawi bo podobny jest do ognia złotnika i do łów foluszników. Zasiądzie jako ten, co przetapia i oczyszcza srebro i oczyści synów lewiego. Przecedzi ich jak złoto lub srebro, a wtedy znów staną się godni, by składać jachwę ofiary w sposób należny. Wtedy też ofiara Judy i Jerozolimy znów będzie przyjemna jachwę, jak w czasach przeszłości, jak za dawnych lat. Zjawiam się wśród was, by sprawować sąd i stanę niebawem jako oskarżyciel przeciwko wróżbiarzom, cudzołożnikom i krzywoprzysiężcom, przeciwko tym, którzy uciskają najemnika, wdowem i sierotem i odmawiają prawa cudzoziemcowi i nie znają bojaźni wobec mnie, mówi Jachwę zastępów. Bo ja, Jachwę, nie odmieniam się. Wy zaś, synowie Jakuba, Zmieniać się nie przestajecie, od czasów ojców waszych oddalacie się od przykazań moich i nie przestrzegacie ich. Nawróćcie się do mnie, a wtedy i ja powrócę do was, mówi Jahwe zastępów. Lecz wy powiadacie, pod jakim względem mamy się nawrócić, a czyż wolno człowiekowi okradać Boga? A wy mnie okradacie, pytacie. Czego Ciem okradamy? dziesięcin i zdanin. Ciąży na Was przekleństwo, a jednak nie przestajecie mnie okradać. I to wszyscy, cały naród. Nie użytkłoną dziesięcinę przynoście do spichrza, by nie zabrakło zapasów w domu moim. Możecie mnie w ten sposób wystawić na próbę, mówi jachwę zastępów. Czy Wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie ześlę błogosławieństwa wielkiej obfitości? Wtedy poskromiem żarłoczną szarańczę, by wam nie niszczyła płodów ziemi i by szczep winny w polu nie został bez owocu, mówi Jachwe zastępów. Wszystkie narody nazywać was będą szczęśliwymi, bo ziemia wasza będzie krainą rozkoszy, mówi Jachwe zastępów harde są wasze mowy przeciwko mnie mówi Jachwech, a wy pytacie co cośmy takiego mówili między sobą przeciwko tobie? mówiliście, nie warto służyć Bogu, jaki pożytek mamy z tego, że przestrzegaliśmy Jego przykazań, że chodziliśmy za znakami skruchy przed jachwech zastępów, teraz szczęśliwymi nazywamy zuchwalców, nawet złoczyńcom wiedzie się znakomicie, wystawiają Boga na próbę, a wychodzą z tego cało tak rozprawiali między sobą szciciele Jachwech a Jachwech przysłuchiwał się uważnie i napisano wobec niego księgę pamięci o tych, którzy się boją Jachwech i czczą jego imię. Tych będę uważał, mówi Jachwę zastępów. Za swoją własność szczególną w dniu, w którym ja wystąpię i okażę im miłosierdzie, jak je okazuje ojciec synowi, który mu jest posłuszny. I znów zobaczycie różnicę między sprawiedliwym, a bezbożnym, między tym, który Bogu służy, a tym, który mu nie służy. Oto bowiem nadchodzi dzień gorący, jak pies, wówczas wszyscy zuchwalcy i złoczyńcy będą podobni dość głasłomy a dzień, który nadchodzi spali ich, mówi Jachwech zastępów. Także nie zostawi po nich ani korzeni ani gałązki. Dla was zaś, którzy żyjecie w bojaźni mego imienia, zajaśnie słońce sprawiedliwości, co na swych skrzydłach niesie ocalenie. Wystąpcie wtedy, podskakując jak cielęta wypuszczone z obory i podeprzcie bezbożniku, że staną się prochem pod waszymi stopami w dniu, którym ja wystąpię, mówi Jachwek zostęp. Pamiętajcie o prawie Mojżesza, sługi mojego. Które mu przekazałem na chorebie dla całego Izraela o przykazaniach i postanowieniach, oto poślę do was proroka Eliasza, zanim nadejdzie dzień Jachwek, wielki i straszliwy, by nawrócił serca ojców do synów, a serca synów do ojców, abym przychodząc nie musiał rzucać przekleństwa na ziemię.